Nie mów nikomu, to tajemnica. Dwudziecha. I tak oto już nie jestem nastolatką, w sensie mój audioblog już nie ma naście odcinków. Zaczyna się już dojrzałość. Niedługo nadejdzie kryzys wieku średniego, jak dalej pójdzie. Będzie chyba dzisiaj krótko. W sumie to w pierwszej kolejności. To muszę przesłać uśmiech do moich pracowitych żuczków, które tam pieczołowicie wrzucają kolejne literki pod notkami, tudzież audycjami, czy jak nazwać odcinkami. O tak, jakie nagrywam. Codziennie czeka na mnie nowa porcja wrażeń. Dzisiaj jeszcze nie przeglądałam, ale widziałam, że tego dużo jest, więc sobie później wieczorkiem poczytam. Yy, dzisiaj, dzisiaj odwiedziła mnie moja rodzicielka. A w ogóle tak, mamy... Dzisiaj jest 13 grudzień 2010. Odwiedziła mnie moja rodzicielka i zostanie do jutra, więc tak szybciutko postaram się coś nagrać. Jako iż ogląda sobie Majkę. Ja nie oglądam żadnych seriali, generalnie nie oglądam telewizji. Yy, telewizor jest włączony u mnie, kiedy przyjeżdża do mnie moja Mmm. Yy, no. A cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? Yy, wczoraj całą niedzielę spędziłam, no prawie całą w łóżku. Byłam taka jakaś, nie wiem do niczego, chyba przemęczenie, czy co, a może przesadziłam trochę z ilością tabletek, jakie ostatnio brałam i organizm po prostu już nie wydolił i się zbuntował. Generalnie obudziłam się, no tak jak zwykle, czyli koło siódmej później koło 10 już nie spałam, ale dopiero o 13 zlokam się z łóżka i tak liczyłam cicho, że może jakoś herbata sama się zrobi i do mnie przypełnię. No ale cóż, za to, za to co mogę powiedzieć, że jako kawosz tak lubię kawę, bardzo lubię, oprócz herbaty też kawusie dostanę od Mikołaja ekspres Dolce Gusto Ten, te kapsułki hmm, już nie mogę się dorzekać, kiedy będę sobie taką dobrą kawusie robić, hmm. Powinnam sobie jeszcze do tego jakieś szklanki dokupić, takie odpowiednie. Ale nie, jednak najlepiej kawa mi smakuje w kubku. Yy, jeśli chodzi o kawę, to bardzo lubiłam kawę z Coffee Heaven. Gdy jeszcze mieszkałam w mieście, to starałam się tam z jakiś czas zaglądać, mimo iż ta kawa kosztowała około 10 zł, ale bardzo, bardzo, bardzo mi smakowała i różne piłam. I bardzo fajne są. No. Także jak ktoś chce kiedyś gdzieś zabrać mnie na kawę, to to proszę jakąś dobrą. Proszę się postarać. <głos> no, jeśli umiesz parzyć kawę, to już masz plusa. No. Ehm, myślę, że kolejny odcinek opra na tym, co przeczytam w dzisiejszych komentarzach, bo tam widziałam, że na przykład Janusz się dużo produkował, więc, więc myślę, że będzie trochę do przemyśleń, do wyciągania ciekawych wniosków, a jakże. Ehm... Jestem zapracowana naprawdę, lepiej się uszczuję, w sensie gardło mnie nie boli, tylko drugi dzień z rzędu krwawie z nosa, ale, ale będzie dobrze i tak czy siak i tak nie mogłabym być na zwolnienie, w każdym razie na pewno nie do czwartku, ale jest co robić, ciągle coś, coś tam nowego się rodzi, dzisiaj w ogóle śniadanie jadłam w porze obiadowej, bo wcześniej nie dało rady, i, i nawet mimo, nie niektórzy zarzucają, iż my to nic nie robimy, tylko siedzimy kawę, pijemy to. obą kawę piłam dzisiaj chyba na 10 razy zimną, więc to nie do końca tak jest, jak sobie niektórzy sobie myślą. W tle Phil Collins, the best hits, e, właśnie się skończyło Another day in paradise. I czasami też mam takie myśli, że. Mm, Niby, tak, życie jest krótkie, powinniśmy się cieszyć, radować i w ogóle, ale czasami jak się dzień kończy, to tak. Boże, skończył się kolejny dzień mojego życia I tak naprawdę to go o kandydy, za przeproszeniem. A teraz True Colors. Bardzo fajne pisneczki. lubię fila końca. Jakoś taki sentyment do kolesia mam. Um, o, już prawie 5 minut mówię. Hmm, jak to szybko wszystko leci. Miałam ci także trochę styczności z maluchami, w sensie z przedszkolakami. I te dzieciaki zawsze mnie rozczulają, znaczy rozczulają w takim sensie, że są śmieszne, że wszystkie się rzucają. I proszę panią, a mój chomik to coś tam, a mój pies to coś tam, a ja to jadłem dzisiaj, nie wiem, kanapkę, a ja to wczoraj takiego gluta w nozie miałem, i tak opowiadają wszystko. Są takie pocieszne. Albo na przykład, a mnie to tata uderzył. No i oczywiście, jak się wejdzie z dzieckiem w rozmowę, to się potem kogoś, no młotkiem mnie uderzył, a inne chcą się popisać. też zwróciła siebie uwagę, no mnie też młotkiem, a mnie też, no i młotkiem mnie bije. No i takie, że tak, wszyscy, wszyscy tatusiowie biją swoje dzieci młotkami. Na pewno trzeba coś z tym zrobić, a on się robi jakieś takie niebezpieczne. No ale... <śmiech> ciekawie było, ciekawie. Um i tak sobie myślę, że e, taka superniania nic dziwnego, że zbzigowała <laughs> a propos właśnie superniani, to nie wiem czy wiecie, chyba że to mówiłam, że jest uzależniona od tego facebooka i ciągle tam siedzi na nim i komentuje innych i, się, i okazało się, że jest wredna i w ogóle ale może nawet mnie słucha to wiem, świat jest mały gdzieś tak, to pozdrawiam ciebie supernianiu. nie do końca popieram to co robisz na tym facebooku ale czasami korzystam z twoich meczów jakie pokazujesz Em. Hmm. Gdybym miała na dzień dzisiejszy powiedzieć. A propos po, tym, po przedszkolakach. No, że w tym momencie chcę mieć dziecko, to powiedzianie dziękuję. Nie, nie, nie. Na pewno nie. I jeszcze raz nie. I im jestem starsza, to tym bardziej nie. Nie wiem czego zależy. Niektórzy mówią, że jak znajdziesz tego fa faceta jednego jedynego, to to na pewno, m, może wtedy się obudzi tam coś, nie wiem. Też ostatnio się mnie pytała znajoma, czy mogłabym się związać z kimś z przeszłością, na przykład kto już ma dzieci. Myślę, że nie byłoby to dla mnie problemem. Yy, o ile miałby ten ktoś zdrowe relacje jakoś, jakieś ze swoją rodziną, bo nie, nie potrafi się czegoś takiego, kiedy na przykład się, jest rozwód i całkowicie zrywanie kontaktów, widywanie dzieci raz na rok i w ogóle Totalna olewka, a jest najlepiej, że każdy sobie kłada swoje życie i zapomina o tym drugim. Na przykład taka mamusia ma już nowego, mają już nowego tatusia niby, a stary tatuś ma ich ze za przeproszeniem, bo ma swoją jakąś tam nową i też mają jakiegoś dzieciaka. I to wszystko jakoś tak się rozmywa i, i, i zatraca i nie ma tej więzi z tymi dziećmi, później dzieci mają pretensje że gdzie byłeś przez te wszystkie lata, tak jak ktoś sobie przypomina raptem, że jednak ma jakieś tam dzieci. No to jeśli chodzi o takie relacje, to bym się nie chciała w takie coś bawić i, i, i wkręcać, bo do tego nie popieram. Hmm. Zresztą generalnie żyjemy w takich, a nie innych czasach, gdzie właśnie coraz więcej jest osób po przejściach i nie uważam tego za coś strasznego. Nie dyskryminujmy ludzi, tylko dlatego, że komu się w życiu nie udało. A z drugiej strony OK jest więcej tych rozwodów. Tak więc pomyślałam, że fakt faktem, ale z drugiej strony, jeśli miałabym się z kimś męczyć całe życie tylko dlatego, że o Boże, bo wiedziałam ślub, no to trochę też bez sensu, nie? Także myślę, że wszystko jest. Yy... Wszystko jest ok, o ile nie jest to robione, takie na wariaty, właśnie od... mówiłam chyba w piątym odcinku o tym, że. Gdzie, że się ślub tak hop siup, a później po roku się rozwodzi. Albo się rozwodzi tylko dlatego, że się zaczęły pojawiać jakieś pierwsze problemy. To też bez sensu. No. Generalnie ten, ten odcinek jest jakiś taki, że tak powiem, wysysany z palca, bo nie bardzo wiem, o czym mam mówić. Znaczy, nie mam jakiejś takiej myśli przewodniej i tak yy, straszne dygresje robię jak zwykle. I... Yy. I chyba nie ma sensu tak ciągnąć tego. Więc to będzie taki króciutki odcinek, bo jak wiadomo, jak dwudziestka, to już może zaszaleć, może się film, film urwać i nie musi się tak... Już ma swoją pozycję, tak, jakąś w społeczeństwie, więc nie musi aż tak bardzo stracić uwagę. Chociaż może i, i, i musi... No nie wiem, w każdym bądź razie mój audioblog już jest w wieku, kiedy, kiedy zaczyna studiować. Już trochę i może nawet. Więc... Ym, już taki bardziej dojrzały i, i, i powinny się pojawiać jakieś takie bardziej przemyślane, myślę, nagrania. Ale znam siebie i wiem, że tak nie będzie. troszkę pozostanie dzieciuchem nawet do setki. Albo i dłużej. No. Um, a w ogóle tak postanowiłam troszkę więcej właśnie czasu sobie poświęcić. Tylko, że nie mam tego czasu, żeby sobie poświęcić. I to jest takie... Chciałabym się pouczyć trochę języków, nie przypominać sobie słówka z angielskiego i wrócić do hiszpańskiego, które gdzieś tam kiedyś się pojawił w moim życiu, ale na bardzo krótko. I w sumie fajnie chyba by było się w tym kierunku rozwijać. O jakichś studiach podyplomowych pomyśleć albo, albo o jakiejś innej tam szkole tego typu. No ale to się wszystko okaże w tym roku na pewno jeszcze nie. No. Ym... Na razie jestem na etapie oswajania się z, jeszcze z tą nową pracą i liczenie na to, że mi przedłużą umowę, więc trzeba się pokazać z tej dobrej strony. No. Także jeszcze raz, ym, drogie żuczki moje, dziękuję wam za to, że jesteście i poprawiacie mi humor każdego dnia, kiedy wracam z pracy. I w sumie odkryłam, od, od tego odcinka o tym powiem, bo odkryłam to wczoraj kiedy właśnie gniłam w tym łóżku i nie mając sił nawet na czytanie że od pewnego czasu chyba jednak nie nagrywam tylko dla siebie, ale także dla was, bo jakąś tam frajdę sprawia to, że komentujecie i, i, i że budzi to w was jakieś tam przemyślenia, odczucia i w ogóle i takie to jest naprawdę bardzo sympatyczne no, to by było dzisiaj na tyle i do usłyszenia.